Dzień dobry albo dobry wieczór, moi kochani w grozie umiłowani. Mówi do Was Krwawa kałuża w odcinku 14 mojej switaśnej audycji. I teraz mały co nieco na tak zwany początek oraz po wstępie tak zwanym. Mianowicie, zdaję sobie sprawę, znaczy coś tam mi się kolebocę w moim kałużowym mózgu, że owa audycja wzięła i nie chcę być inaczej, ale mm, ewoluowała. Ewolucja to nie owulacja, <laughs> aczkolwiek oba procesy mają bardzo dużo wspólnego. No tak takąż ewolucja audycji krwawa kałuża, ewolucja jako taka, nie mówię teraz o teorii ewolucji Darwina, może być niekiedy bywa tematem sporów. Jednakowoż, jeżeli komuś się nie podoba, kierunek, w którym ewoluuje moja audycja, to niech ten ktoś weźmie swoje zabawki i zrobi wypad z baru albo rozmowa jest krótka wyjdź pan z mojego ogródka nie powiem, żeby jakiś frajer, któremu audycja się nie podoba wziął i spierdalał nie powiem tak, gdyż przecież ja nie jestem wulgarna kurwa w życiu nigdy w życiu na początku, to znaczy w odcinkach pierwszych byłam, można powiedzieć lekko, niekoniecznie rozpędzoną czy tam rozchlapaną krwawą kałużą, wiadomo tak wyglądają początki tam coś tam, coś tam ble, ble, ble ale teraz się wzięłam i rozlałam krwawo oraz dobrze mi z tym rozlaniem się. Co za tym idzie, poszłam w klimaty zjebawcze w większości, a to tylko dlatego, że niekiedy, powtarzam, niekiedy zjeby w temacie jakimś tam mają, posiadają większą skalę informacyjną oraz mocniejszy impact faktor. No i patrzcie Państwo, draństwo, jakiego mądrego, aka merytorycznego, podkreślam, określenia użyłam. No czyż nie jestem słodka i genialna, czyż nie jestem? No dobra, kochani, ale do rzeczy. W tym odcinku też będą zjeby, mm, ale nie całkowicie. To znaczy będą zjeby połowicznie, będą zjeby i będą piedestały. Jak to tak się składa, że są to naczynia połączone jak najbardziej. Starałam się skupić tylko i wyłącznie na zjebywaniu debilos występujących na polu polskiego horroru, i grozy, ale nie da się zjebywać bez chwalenia no a poza tym jeszcze jest taka kwestia inna, że nie chciałabym być monotonna monotematyczna i nudzić jak te przysłowiowe flaki z olejem no i wyjaśnienie mm -hmm. któryś taki jakiś pyszczek różowy z klapciastymi uszami gdzieś napomknął w jakiejś gdzieś tam sram swojej oczywiście facebuniowej wypowiedzi że krwawa kałuża, czyli ja, znaczy, czyli mój program, e, jest programem, sorry za powtórki, w którym kałużyńska, czyli ja, promuje polski horror i grozę. Hmm. Inny pysio różowy z klapciastymi uszami, czyli mój tajniak informator, przekazał mi tę rewelację i prosił ładnie, nóżką kręcąc oraz z ukłonem i machnięciem ogonem prosił, żebym owę informację skomentowała. Otóż będzie komentarz. <śmiech> Mój mały różowy pisiu, misiu kolorowy. Kałużyńska nie, nic nie promuje, gdyż Kałużyńska, czyli ja, nie jest panną hostessą z supermarketu, promującą wśród klientów owego supermarketu ser żółty pokrojony w kostkę i nadziany na wykałaczki. Ewentualnie można promować proszek do prania oraz kawę w małych plastikowych kubeczusiach. Proszek do prania z kawą czy... Kawa w proszku do prania. Wszystko jedno. Krwawa kałuża jest programem rozrywkowo-informacyjnym, nie jest programem promocyjnym. Jest różnica minimalna, ale jest. No i to tyle chciałam powiedzieć w temacie Amen, Awe czy coś tam, coś tam Innymi słowy, polski horror nie jest produktem do którego pasuje słowo promocja i nie używajcie tego słowa w odniesieniu ani do horroru z polskiego pola ani do moich działań na łamach mojej audycji Oczywiście nikomu nie zabronię języka nie wyrwę ani kropelką ust nie zakleję ale pomarzyć można, prawda? Nie pozbawię również możliwości tak zwanej wolności wypowiedzi w necie czy tam gdziekolwiek. Demokracja, wolność wypowiedzi, wiadomo te sprawy. Jednakowoż kwestia owej wypowiedzi, że Kałużyńska promuje polski horror, no jest taka, że jeżeli ta kwestia wypowiedziowa ponownie się do mnie, znaczy do, dotrze do mnie, to będzie znaczyło, że gadam do ściany. No i nikt mnie nie słucha. A po drugie, jeżeli ta kwestia do mnie dojdzie, aka dotrze, to zostanie przeze mnie olana ciepłym moczem z góry, bo na tę okoliczność pożerę coś, moczopędnego plus mimo niedogodności anatomicznych ja kiedy się uprę umiem sikać na stojąco no i to chyba będzie tyle dwa gile tytułem przedłużonego wstępu do 14 odsłony audycji mojej no a teraz niech poleci nie ciepły mocz tylko muzyka czyli wracam po przerwie czyli gramy gramy śpiewamy śpiewamy i znowu krwawa kałuża, raczej nie mała, lecz duża, mówi do was po przerwie. Przypomnę, że to jest czternasty odcinek mojej superanckiej audycji i niniejszym walnę pierwsze zjeby i walnę je prosto w baniak. Mianowicie, przypierdolę się do kwestii, która nieco mną wstrząsnęła, bardziej niż ustawa jakakolwiek przewiduje, żeby wstrząsnąć. Mianowicie, o co chodzi? Jakiś czas temu ale nie w czasach prehistorycznych, kiedy to każda opowieść zaczynała się słowami dawno, dawno temu. A dinozaury chodziły po ziemi oraz paprocie po posiadały wysokość 15 metrów. Bla, bla, bla. Nie, nie, nie, nie wtedy, ale jakiś czas temu na fejsie przeczytałam u kogoś na profilu stwierdzenie m.in. takie, że o polskim horrorze i grozie się nie mówi. Wtedy mnie trafił szlak po raz pierwszy. Innymi słowy się wkurwiłam. Nie dość, że już wtedy hulała w necie moja audycja w ilości odcinków kilkunastu, czy tam coś tam, to przecież co krok ktoś rozdzierał ryja a propos polskiego horroru i grozy. A to siwiec Tomasz za własną kasę i z krwi własnej odpierdalał jakieś ko kosmiczne akcje typu kolejny zeszyt, horror, masakry, Odemon o demno koni nie wspomnę, teraz coś znowu wyścig nowego... No a, co, a to tam co, co jakiś czas jakiś psychol zwany pisarzem grozy Napierdolał w klawiaturę pisząc kolejny horror, aka powieść grozy A to powstała mniej lub bardziej udana polska produkcja filmowa Z gatunków właśnie grozy i horroru właśnie Albo film, albo filmik znaczy Kręcony przez mniej lub bardziej zdolnego reżysera powstał Czyli coś się jednak oraz mimo wszystko działo I dzieje w temacie polskiego horroru i grozy I coś się cały czas że tak powiem, jak już mówiłam, dzieje, a to nagle młody człowiek przypierdolił komentarz na fejsie, że o polskim horrorze się nie mówi i się nikt o tym w ogóle nic nie wie. Ale do wypowiedzi tego młodzieńca był oczywiście przyczepiony, że, przepraszam bardzo, kontekst był przyczepiony, mianowicie wypowiedź dotyczyła wywiadu, jaki się ukazał na okiem na horror. Wypowiedź była tak zwanym komentarzem, ma, marnym, bo marnym, ale była. Wywiadowane były przedstawicielki świata literackiego równoległego do świata grozy i horroru, a mianowicie wywiadowane były przedstawicielki nurtu w literaturze zwanego opowieścią kryminalną, czyli okiem na horror chciał zrobić dobrze i przepytał w sprawie horroru literackiego panie piszące kryminały. No i, no i chuj, no i dobrze. Ale nie wiem, jakimi kategoriami były dobierane owe panie do wywiadu, gdyż moim zdaniem zabrakło tam kilku nazwisk, które do nazwiska Akapanie, piszące kryminały doskonale się wyznają na horrorze i grozie. Jednakowoż nie zostały. Te panie wywiadowane. No tak, moi kochani, wydźwięk wywiadu z kryminalistkami owymi jest negatywny w temacie. Czytając to, co a propos horroru mówiły panie pisarki, miałam wrażenie, że pomagał im wujek Google 5 minut przed udzieleniem odpowiedzi na pytania Sebastiana Sokołowskiego. Ja generalnie Sebastiana nie opierdalam. No mam na myśli Sebastiana Sokołowskiego z okiem na horror. Nie opierdalam go w sprawie tego wywiadu, no domyślam się, że chłopak chciał dobrze, chciał pokazać, że jednak o grozie i horrorze panie piszące kryminały mają jakieś tam pojęcie. To znaczy, ja nie twierdzę, że pisarki kryminałów nie mają pojęcia o horrorze, twierdzę, że te panie, których wywiad dotyczy jednakowoż tego pojęcia nie mają. Wyjątek jest pani, spowodowany obecnością w tym wywiadzie pani Katarzyny Bondy. Pani Bonda jest wszelako merytorycznie przygotowana do każdego możliwego wywiadu. Z wywiadu o horrorze publikowanym na okiem na horror wyszła z ręką tak zwaną obronną oraz dyplomatycznie wyszła. Podziwiam panią Bondę za profesjonalizm wypowiedzi i do pani Bondy się nie przypierdalam. Z tym, że w wywiadzie Sokołowskiego brało udział kilka innych dziewcząt z, z działu kryminalnego i suma sumarum wyszło, że to one nie mają bladego pojęcia o horrorze oraz grozie. Naprawdę nie mają pojęcia. Lepiej byłoby nie udawać, że się wie cokolwiek, tylko po prostu powiedzieć... Jak, nie wiem, krowie na rowie, że. No, że się, nie wiem, grozą i horrorem nie interesuje. Nie znam się, zarabiona jestem, przyjdź pani później, spadaj sokołowski. Lans na siłę jest gorszy od zakładania majtek na głowę, serio. No, plus horror to coś więcej niż filmy z lat 80. oraz Steven King i Graham Masterton, tylko i wyłącznie. No, mogłyście się, kochane, panny dziewanny, przygotować solidniej. Mówię, do pani Bondy. Nic nie mam. Sebastian Sokołowski chciał dobrze. Chciał pokazać, że gatunki literackie się przenikają, że jest fajnie i że na przykład polski kryminał tak naprawdę niedaleko pada od horroru polskiego. No niestety. Panie przepływ, przepytywane kryminalistki, przepraszam za moją dykcję, nie podźwignęły tematu. Sokołowski chciał dobrze, a wyszło jak wyszło. Czyli chujowo. Czyli tak, że po publikacji tego wywiadu z kryminalistkami niniejszymi, to, to jest popularna nomenklatura pisarek kryminałów, no, przypomnę, to znaczy... Po publikacji tegoż wywiadu niejaki Bogdan Ruszkowski zareagował natychmiast i stworzył stronę internetową polski horror się nazywającą. Na tej stronie jest mianowicie zajawka a propos tego wywiadu oraz moich audycji jako motywacji do strony owej powstawania. I jeżeli, te powstania, ale jeżeli ktoś jeszcze napisze na fejsie, że o horrorze i grozie z polskiego pola się nie mówi, czy nikt nie mówi, albo że o polskim horrorze i grozie nikt nie wie, to ten ktoś, kto tak twierdzi, będzie miał ze mną do czynienia. No, mogłabym powiedzieć, że folgując swoim tam jakimś ochotom i fiksacją, wyrwę temu komuś z dupy nogi przy samych uszach i idąc bez nóg owych, ów ktoś będzie zostawiał na podłodze krwawe kałuże. Piękny widok, czyż nie? Cieszę się niezmiernie i krwawo, że jednak kogoś do czegoś motywują moje gadki. Szmatki krwawe, A o Bogdanie Różkowskim powiem w kolejnej odsłonie niniejszej audycji. Nie bój nic Bogdan, zrobi wyjątek i dla odmiany wśród zjebów pojawi się piedestał dla ciebie, bo ci się należy jak psu buda ten piedestał, ale to po przerwie. Hmm, dlatego zarządzam przerwę niniejszym nasiku i szluga. Nie zarządzam przerwy na dopalacze i dragi, bo dopalacze i dragi są potrzebne człowiekowi, jak kolejna dziura w dupie i kto sobie zapodaje dopalacze i dragi, czy to miękkie dragi, czy twarde dragi, jest moim zdaniem głupim chujem. A teraz będzie śpiewogra wesoła jak stodoła, czyli tradycyjnie wysikacie, a my gramy. Wracam na antenę po, po śpiewogrze wesołej albo mniej wesołej, whatever. To znowu ja do Was gadam krwawa kałuża w odcinku 14 mojej jak zwykle sweetaśnej audycji. I teraz tak, dla kolejnej odmiany yy, będzie hmm, hmm, hmm, Piedestał for Bogdan Różkowski. Znaczy, jak już mówiłam, będzie piedestał dla tak zwanej odmiany. Odmiany są wszelakie, w tym de deklinacje, przepraszam, są. Jednak w tym przypadku i w przypadku tej odmiany, że teraz będzie piedestał, czyli kącik pochwalony, a nie zjeby krwiste kolejne, będzie to odmiana dla zachowania równowagi psychicznej oraz zachowania równowagi we Wszechświecie. Wszem i wobec wiadomo, że równowaga musi zostać zachowana, ble, ble, ble. Inaczej będzie pierdolnik i wróci chaos, a chaos to już moje trzecie imię jest, takoż i z tego względu nie potrzebuję chaosu dodatkowego. Nie wiem, czy cokolwiek z tego, co powiedziałam, zostanie przez kogoś zrozumiane, ale przynajmniej fajnie zabrzmiało. Chyba. No, ale wracając do piedestału, a kącika pochwalonego Bogdan Ruszkowski, wystąp! Tada! Nowego człowieka poznałam na zesłorocznym desf kwasonie. To znaczy, poznałam Bogdana Ruszkows Ruszkowskiego, nie poznałam tada. Czyli Bogdana poznałam na kwasonie drugim. Jak również poznałam potomstwo Bogdana, Bogdana w postaci córki ślicznej oraz zdolnej wielce. Co jest takiego w tym Bogdanie, że piedestał zapadałam owemu? Po pierwsze, Różkowski jest dobrym recenzentem książek. Nie tylko książek. I nie mówię tego z powodu, że moja powieść pod tytułem Alvetor została pochwalona. Jak się masz na blogu, Bogdan Różkowski, recenzje. Pochwaliłabym Różkowskiego nawet wtedy, gdyby zjebał moją powieść, z błotem ją zmieszał, opluł i nazwał chłamem. Chodzi mi o to, że Bogdan Różkowski po prostu rzetelnie recenzuje, w tym książki. A czymże jest rzetelna recenzja? Mówiłam o tym w którymś z poprzednich programów. Rzetelna recenzja jest odwrotnością recenzji, nierzetelnej. Kropka. I nie będę budowała definicji, nie będę rozwijała tematu, czym jest recenzja, nie będę nikogo pouczała, jak należy recenzować, nie będę wyliczała w punktach albo bezpunktowo, co recenzja powinna zawierać, czego nie powinna zawierać. To wszystko jest mianowicie na blogu recenzyjnym Różkowskiego. Na przykładach, kto chce, niech czyta recenzję Bogdana i się uczy, jak pisać recenzję. Yy, takie trochę powtórzenie mi wyszło, ale nieważne. I to jest proste jak konstrukcja cepa blog zawiera recenzje książek, filmów opowiadań, zdjęcia zawiera oraz pracę to zawiera opis strony na fejsie oczywiście Bogdan Ruszkowski jest również człowiekiem więcej niż inicjatywnym, gdyż właśnie on jest odpowiedzialny za stronę www.polskichorror pisany razem.cba.pl dla wyjaśnienia i do zrozumienia strona Polski Horror na serwerze dziwnym bo nazywającym się CBA Aczkolwiek przypuszczam, że zbieżność nazw jest przypadkowa. Powstała ta strona z inicjatywy właśnie Bogdana Różkowskiego. Inicjatywa natomiast była powodowana konkretnymi zdarzeniami, a mianowicie teraz zacytuję ze strony internetowej owej. Teraz sobie przełożę kartkę i odchrząknę. <śmiech> Pomysł tej strony narodził się pod wpływem dwóch wydarzeń. Kropka. Pierwszym z nich jest artykuł na... w okiem na horror. Poczekajcie, muszę sobie wziąć kartkę, bo ja tak naprawdę trochę czytam też. Jak się wczytacie, to okaże się, że polskie autorki kryminałów bardzo niewiele wiedzą o polskim horrorze. To czy to ja teraz zapodaję cytat z Bogdan Ruszkowski recenzje, znaczy nie recenzji tylko z, z polskich Horror CBA. To jest wstęp do strony, w którym Bogdan wyjaśnia, skąd się wzięło to, co jest na stronie. No, no, my jak się wczytacie, to okaże się, że polskie autorki kryminałów bardzo niewiele wiedzą o polskim horrorze. Oczywiście rozgrzała dyskusja, co robić, by o tym przecież prężnie rozwijającym się gatunku. Więcej się mówiło. Tymczasem ja, czyli Bogdan, sam mam problem, a przecież uwielbiam, uwielbiam polskie horrory to było w nawiasie, wyłuskać informacje o autorach, książkach, stronach. Stąd pomysł, by spróbować to wszystko zgromadzić w jednym miejscu. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że jest to jedna wielka praca i nie będzie trwało miesiąc, dwa czy trzy pozbieranie wszystkiego together, ale myślę, że z waszą pomocą uda się stworzyć coś wartościowego, co to, to coś pokaże, że Polacy piszą naprawdę dobre horrory, bla, bla, bla. A jeśli dzięki tej stronie Chociaż jedna osoba odtąd od, Dotąd odżegnująca się Od horrorów zwłaszcza polskich Sięgnie po książkę tego gatunku To już uznam to za sukces Drugim bodźcem do stworzenia tej strony Przypomnę polski Czy tam pl, nieważne Były audycje krwawej kałuży Czyli boję. Ha, ha ha Smutny poniekąd fakt wynikający Z opowieści Magdy Kałużyńskiej Ojojo, Czyli mnie że środowisko polskiego horroru, choć małe, jest podzielone. Skłonił mnie do postanowienia, przepraszam, że strona polski horror będzie otwarta dla wszystkich. No i kurwa słusznie, Bogdan. To jest moje interludium. Każdą książkę, każdego autora chętnie przedstawię tutaj i nie będzie tutaj miejsca na niechęć, animozję czy kłótnie. To ma być uczciwa, merytoryczna strona, na której pokażemy, jak wielkim potencjałem dysponuje polski horror. No i koniec cytatu. I właśnie dlatego powyższego postawiłam niniejszy piedestał AK. -a. Zagoniłam Bogdana Różkowskiego do końcika pochwalonego. Myślę, że to jest dla niego, yy, że tak powiem, piedestał totalnie się należący. I teraz już chyba jest koniec. Amen, ave, coś tam, coś tam sama się pogubiłam we wnioskowaniu, ale nie szkodzi teraz was zagonię ja do tańczenia i śpiewania gdyż jak zwykle, niezwykle będzie grane poleci muzyka, która nikogo nie dotyka orkiestra krwawa kałuża to ja gadam do was po przerwie wracam na antenę i się kokoszę jak ta kura na jajach bez podtekstów seksualnych poproszę podteksty te seksualne nie są skazane, ja do nich nie dążę a jeżeli ktoś mnie słucha i podteksty seksualne ma w temacie mojej audycji albo mojej osoby, no to już tego jakiś problem. A propos podtekstów, ja nie stosuję takowych, u mnie co na sercu, to na języku i niektórym to się, ten fakt się nie podoba. Mam to w mojej wiecznie i nieskutecznie odchudzającej się dupie i tak dalej. Mało kto się pyta, co ja lubię. Naprawdę. A ja lubię jasne sytuacje. Sytuacja jasna, wielklarowna jest taka, że mianowicie powiem to głośno i nawet powtórzę, że za kwason, czyli krakowski festiwal amatorów strachu, obrzydzenia i niepokoju, wydanie 2015, odpowiada Magda Paluch z Krakowa. A mówię to celowo, żeby nie było wątpliwości, kto za to odpowiada. Proste. Innymi słowy, jeżeli ktoś coś w temacie kwasonu, wydania 2015, czyli tegorocznego, ma jakieś tam opcje, Jakieś kwestie, propozycje współpracy albo coś tam, coś tam, to niech się zwróci ten ktoś do, bezpośrednio do Magdy Paluch albo osobiście, albo przez fanpage kwasonu na fejsie. Magda Paluch jest równocześnie moją prawą ręką i uchem prawym w kwestii innych fanpage, y, czy tam fanpage'ów, nie wiem, jak to się odmienia na fejsie, czyli prowadzi fanpage y takie jak niniejszego programu, czyli Krwawa Kałuża, mojej powieści, czyli Imar, mojej powieści, czyli Alwetor, mojej pisanej aktualnie powieści pod tytułem Cytrynowa Śmierć oraz Magda Paluch prowadzi fanpage krótkiego filmu pod tytułem Alwetor Białe Miejsce, czyli generalnie dałam dziewczynie kupę roboty z przewagą kupy. Traktuję Magdypaluch Paluch jako moją asystentkę pełną gębą, a to tylko znaczy, że to jest osoba w pełni zaufana, profesjonalna, nie odpierdala scen fochów, jest rzeczowa, odpowiedzialna i do tego fajna laska. To znaczy, wiecie, generalnie rzecz biorąc, ja jestem heteroseksualna, kocham wikingów, ale mówię, jak jest w temacie Magdy Paluch. Na koniec programu dodam, że więcej w temacie wszelakim i zjebów oraz piedestałów powiem w odcinku 15 mojej audycji na, czyli następnym. Odcinek piętnasty nagram po powrocie z Dni Fantastyki, czyli kiedy wrócę z Wrocławia. Na Dniach Fantastyki wygłoszę dwie prelekcje w piątek 26 czerwca o godzinie 17 oraz o godzinie 18.00. Wszystko jest w programie na stronie wydarzenia. Jeżeli chodzi o czas i dzień wygłoszania prelekcji, to dałam trochę ciała w temacie, przyznam. Moja wina, mea, bardzo wielka kulpa. Strzeliłam focha jak talala i dlatego niniejszym przepraszam organizatora bloku horroru, jest nim szanowny i bardzo miły Wojciech Becla, za zawracanie jego szanownej Wojciechowej głowy i za to, że w pewnym momencie wprowadziłam organizacyjny chaos. No mówię, bije się w moje rozrośnięte piersi, jak już mówiłam chaos sam w sobie to moje trzecie imię nie potrzebuję więcej, takąż za niedogodności drogi Wojciechu, serdecznie ciebie przepraszam mam nadzieję, że to co złego to oczywiście ja no i w ogóle generalnie do ludności, która ja mnie teraz słucha, mówię do zobaczenia na dniach fantastyki kto tam będzie, to zapraszam, wrócę to nagram audycję krwawej kałuży odcinek 15, zdam relację z konwentu i to będzie szczera relacja, postaram się nie przypierdalać złośliwie, tylko e, <grydalać> tylko przypierdalać niezłośliwie mam nadzieję, że się we Wrocławiu spotkam ze znajomymi bo widziałam, że też będą inni horroryści i też będą również mówiąc brzydko prelegować. No a teraz dobiegłam do, y, aka dochlapałam się do końca tego odcinka programu. Żegnam się z Wami tradycyjnym, niech Wam ziemia lekką będzie. Do usłyszenia moi kochani w grozie umiłowani, do usłyszenia. Następna audycja będzie dłuższa. Ta można powiedzieć jest tak zwaną formą pośrednią. Topa. Odmeldowuje Odmeldowuję się.